Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeśli jeszcze nie wyłączyliśmy telefonów komórkowych, to proszę, żeby teraz wyłączać. I rozpocznijmy nasze nabożeństwo czytając psalm 16, którego fragment tutaj przed chwilką był wyświetlany. Otwórzmy psalm 16, który jest takim paradosnym wyznaniem wiary. W tym psalmie Dawid mówi o tym, kim Bóg jest dla niego i jak wygląda jego życie dzięki Bogu. Psalm szesnasty. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, z nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi. I nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim rozkosz poprawicy Twojej na wieki i tak czytając ten psalm mam nadzieję, że nie jest to tylko starodawne wyznanie Dawida ale że i dzisiaj są ludzie na tej ziemi, którzy w podobny sposób myślą o Bogu w podobny sposób myślą o, o życiu z Bogiem dla wielu ludzi idea Boga, życia z Bogiem to więzy, to ograniczenia, to jakieś pozbawienie w tym życiu jakichś wartości, które chcieliby osiągnąć, jakichś doświadczeń, które chcieliby mieć, przeżyć, które, które chcieliby doświadczać. I dla wielu ludzi, kiedy prezentuje im się Ewangelię, zbawienie, życie z Bogiem... Jest to coś, co, co z natury człowiek odrzuca, coś, co z natury czemu człowiek się sprzeciwia, myśląc, że on sam jest w stanie sobie zagwarantować najlepsze życie. Że to, czego pragnie jego upadłe, grzeszne serce, jest czymś, co faktycznie zaspokaja, co faktycznie przynosi, sens i wartość tego życia i ludzie jak wiecie w różnoraki sposób próbują ułożyć sobie życie w różnoraki sposób próbują znaleźć szczęście w tym życiu sięgają po różne rzeczy sądząc, że to czy tamto przyniesie im zaspokojenie ale ten psalm, myślę, bardzo trafnie stwierdza, że rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami że jeśli jakakolwiek rzecz poza prawdziwym Bogiem stanie się obiektem Twojego pożądania, czyli ostatecznie stanie się Twoim Bogiem, Bożkiem. Jeśli w czymkolwiek innym niż w Bogu prawdziwym, jedynym próbujesz znaleźć sens i wartość i zaspokojenie swojego życia, wcześniej czy później przyjdą na Ciebie boleści, które będą się rozmnażać. Wcześniej czy później przyjdzie rozczarowanie ilu z nas próbowało różnych rzeczy i jakże szybko niektórymi z nich się rozczarowaliśmy niektóre dawały nam jakąś satysfakcję przez jakiś czas i Biblia mówi o przemijającej rozkoszy grzechu grzech daje rozkosz na jakiś czas ale wcześniej czy później przychodzi rządź jego owoc którym jest zawsze śmierć którym jest zawsze ból którym jest zawsze rozpacz i, i poczucie niespełnienia niezadowolenia Jakieś taka pustka, jakieś takie poczucie ograbienia. W czymkolwiek ludzie próbują znaleźć zaspokojenie, jeśli to nie jest Bóg, to rozmnożą się ich boleści. I iluż jest takich ludzi, którzy wydawałoby się, że zdobyli wszystko w tym świecie, że mieli pieniądze, sławę, a jednak jakże wielu z nich Odbiera w sobie życie, jakże wielu z nich sięga po narkotyki, żeby gdzieś stłumić ten ból, który jest w nich, tą pustkę, które nie są w stanie tymi rzeczami zaspokoić. Ilu jest ludzi, którym wydawałoby się, że się im powiodło, że, że, że układa się im, ale kiedy poznamy ich lepiej, kiedy otworzą przed nami swoje serca, jakże wielu z nich mówi o goryczy, która jest w nich, jakże wielu z nich mówi o, o właśnie tej pustce, temu, że jak nie jeden powiedział, jak już wejdziesz tam na szczyt, to okazuje się, że tam nic nie ma. Tam po prostu nic nie ma. Natomiast tutaj w kontraście do tego bólu i tego cierpienia i tego bezsensu życia w pogoni za jakimiś fałszywymi boszkami, mamy świadectwo człowieka, który poznał Boga i o którym Bóg powiedział to jest człowiek według mojego serca sam Bóg o Dawidzie takie świadectwo złożył i kiedy Dawid, ten który poznał Boga chociaż wiecie, że nie był doskonałym człowiekiem miał swoje wady, miał swoje upadki miał różnego rodzaju niedociągnięcia i w wielu rzeczach moglibyśmy go krytykować dopuścił się poważnych przestępstw ale jednak kochał Boga w całej swej słabości, w całej swej niedoskonałości kochał Boga i chciał żyć tak jak Bóg zaplanował i w tym psalmie on daje świadectwo, że jego życie z Bogiem jest życiem, w którym on jest usatysfakcjonowany. Ten psalm świadczy o jego satysfakcji z życia. Zarówno w Bogu, jak i w tych, którzy, jak tutaj ich nazywa, szlachetni. Innych, którzy tak jak on, ufają Bogu, żyją z Bogiem w nich ma upodobanie. I zobaczcie, jak tutaj Dawid próbuje opisać tą radość, którą ma w Bogu. W wierszu szóstym mówi o takiej satysfakcji z tego, co Bóg mu przeznaczył. Wiele ludzi mówi, o, gdybym miał to, o, gdybym był taki, o, gdybym mieszkał tu, o, gdybym za tego wyszedł, czy za, wyszła za tego, czy ożenił się z tą. I jakieś takie mają wrażenie. Gdyby ich życie inaczej wyglądało, no to wtedy byłoby lepiej. Dawid, chociaż wiemy, że jego życie też nie było usłane płatkami róż, mówi Część moja przypadła w miejscach uroczych. I to, co Bóg mi dał, jest urocze. A wiemy, że to oznaczało dla niego tłaczkę przez kilkanaście lat. To oznaczało bycie w pogardzie jako najmłodszym synom, jeszcze będąc w domu. I traktowanie go jako kimś, kto właściwie nawet nie należał do rodziny kiedy Samuel przychodzi, aby namaścić jednego z jego synów sajego ojca Dawida, nawet ten nie pomyślał, żeby go zawołać, że ten tam na polach gdzieś tam młodzian ze zwierzętami a jednak Dawid mówi, moja część przypadła mi w miejscach uroczych i dziedzictwo moje podoba mi się to, co Ty Boże dla mnie przeznaczyłeś, to, co Ty dla mnie zrządziłeś, to mi się podoba, to mi odpowiada. Czasami dzieci mają takie wycie pytania, różne, tata, czy chciałbyś być Syrenką, albo czy, czy chciałbyś gdzieś mieszkać na innej planecie, albo czy chciałbyś być słoniem, czy, czy wiecie, mają takie pytania, no, tak sobie coś tamtego i, i, i często pytają mi takie pytania, czy chciałbym to, czy tamto. I wiecie, powiem, zawsze szczerze im opowiadam, nie. Cieszę się, że jestem człowiekiem. Nie chciałbym być syrenką. Ani jakimś innym stworem, ani czymkolwiek innym. Nie chciałbym być innym człowiekiem. Pewnie, że chciałbym być lepszy niż jestem. Nie, że chciałbym osiągnąć więcej niż osiągnąłem i tak dalej. Ale to, co mam, to kim jestem, to jest, to jest to, co Bóg mi dał, to, co Bóg zamierzył. już. Wiem, że nic lepszego nie wymyślę dla siebie. I mogę szczerze powiedzieć tak. Cieszę się, że jestem tym, kim jestem. Że jestem Waszym tatą, a nie jakimś innym stworem. I, i myślę, że to jest, to jest bardzo cenne, kiedy po prostu znajdziemy w Bogu to za zadowolenie z tego, kim jesteśmy i do czego Bóg nas powołał z czym nas wyposażył, a też czego nas pozbawił czego nam nie dał czy, w czym nas ograniczył my nawet nie wiemy co byśmy z tym zrobili, jaką szkodę moglibyśmy sobie wyrządzić, gdybyśmy mieli więcej niż mamy nawet nie wiemy, jak moglibyśmy w niewłaściwy sposób spożytkować te dobre dali, i być bardziej winni jeszcze po prostu nie wiemy tych rzeczy, Bóg wie On wie co nam dać, czego nas pozbawić wie w jak, gdzie nas umieścić i te wszystkie inne rzeczy które albo będziemy żyli w jakiejś takiej frustracji w jakimś takim śnie, że byłoby lepiej gdyby, albo po prostu zaakceptujemy Jego suwerenność Jego mądrość, Jego drogi i po prostu znajdziemy w tym zaspokojenie satysfakcję i to myślę jest takim jednym z kluczowych oznak wierzącego serca że po prostu ufamy temu, co Bóg nam dał i gdzie nas postawił. I znajdujemy w tym zaspokojenie. Nie pożądamy rzeczy zbyt wielkich dla siebie. Nie, nie żyjemy w ciągłym jakimś takim y, poczuciu bycia ograbionymi z czegoś i jakiegoś żalu, jakichś wyrzutów wobec Boga. Ale zaspokojenie, zadowolenie. Y, kolejna rzecz, to tutaj, którą zauważam, to y, ta, ta wizja przyszłości. Dawid jest zaspokojony i zadowolony z tego, co teraz jest, ale kiedy patrzy w przyszłość, to też jego serce jest pełne ufności i takiego radosnego wyczekiwania na to, co będzie. Dawid w tym psalmie patrzy poza śmierci, poza grób, na czas zmartwychwstania, na czas życia w poprawicy Bożej, rozkoszowania się Bogiem na wieki. I to jest, myślę, kolejny, kluczowy, istotny element dla każdego wierzącego serca. Że wiemy, że to nasze życie tutaj na ziemi, jakkolwiek możemy być z niego zadowoleni, jakkolwiek są rzeczy, które nas trapią i męczą i różne doświadczenia, przez które nam przychodzi tutaj przechodzić, to wiemy, że to wszystko minie. Wiemy, że to każdego dnia upływa i już bezpowrotnie nie wróci. Natomiast przed nami jest wieczność. Jest tam to wszystko, czego dzisiaj tutaj nie mamy. Jest tam to wszystko, za czym tutaj dzisiaj możemy tęsknić. Jest tam to wszystko, co właśnie dzisiaj w tej naszej cząstkowości tylko doświadczamy. Jest tam wieczna radość. Jest tam wieczne spełnienie. To, co dzisiaj dobrego mamy z Bogiem, jest tylko namiastką. Jest tylko cząstką tej pełni radości, tej pełni szczęścia, tej pełni satysfakcji, jaka jest udziałem tych, którzy Bogu wierzą i na Niego, Jego oczekują Jego pragną. W rezultacie takiej postawy Dawid, jak wiecie, był człowiekiem wybuchającym radością i uwielbieniem. Nawet w tym psalmie mówi błogosławić będę Pana Weseli się serce moje, raduje się dusza moja. Jeśli znajdujemy w Bogu faktycznie szczęście i zaspokojenie tutaj i wiemy, że Bóg jest dobry, prawdziwie dobry, doskonale dobry. My czasami mówimy, oto dobry człowiek, oto dobra rada, to dobra zupa. To słowo tak używamy, wiecie, że ono czasami może takie być płytkie, ale Pan Jezus kiedyś pewnego człowieka zatrzymał i powiedział, tylko Bóg jest dobry. Jeśli faktycznie zastanowimy się nad tym, co kryje się na tym słowie, to tylko Bóg jest dobry i On jest doskonale dobry. Pod każdym względem jest dobry. Jeśli my znamy tego Boga i nasze życie jest takie w Nim, że zarówno tutaj na ziemi możemy spokojnie sobie żyć, wiedząc, że On ma nas staranie, wiedząc, że On się o nas troszczy, wiedząc, że On nas nie zostawia, nie opuszcza, ale strzeże nas na wszystkich naszych drogach i w, naszym, w Jego ręku jest całe nasze życie i więcej poza śmierć, na wieki. To i nasze serca powinny być pełne radości. To i w naszych sercach powinna być ta chwała, która też pojawi się wina na naszych ustach. To i my powinniśmy śpiewać z serc naszych. To i my powinniśmy modlić się. To i my powinniśmy chwalić Go w każdym czasie na każdym miejscu. Oby dzisiaj Bóg objawiał nam więcej ze swojej dobroci. I abyśmy my w odpowiedzi na to Jego objawienie wielbili Go, wywyższali Go i poddawali Mu nasze życia i znajdowali w tym prawdziwą rozkosz, prawdziwą radość, którą On nam daje. Powstanie, proszę Dąbić. Panie. Panie, dziękujemy Tobie za ten dzień łaski, dzień odpoczynku, czas, w którym możemy razem się tutaj zgromadzić, aby otworzyć Twe Słowo, czytać je, uczyć się z Niego, aby po prostu przyjść do Ciebie razem, jako Twój lud i podziękować Tobie za te rozliczne łaski, jakich doświadczamy za to wszystko, co nam dałeś za to wszystko, czego nam nie dałeś za to wszystko, czym nas ubłogosławiłeś i za to, czego nas pozbawiłeś Panie, cokolwiek jest z naszej winy, cokolwiek jest tutaj w naszym życiu wynikiem naszego nieposłuszeństwa i naszego grzechu z tym też możemy przyjść do Ciebie i wiemy, że u Ciebie jest przebaczenie wiemy, że u Ciebie jest łaska by nas oczyścić i obmyć i dać nam Panie prawdziwie tę bliską społeczność z Tobą w której możemy się Tobą radować możemy się Tobą cieszyć możemy znaleźć ten pokój serc wiedząc, że Ty masz o nas staranie wiedząc, że Ty nas kochasz i że nie jest to taka miłość jak często u ludzi przemijająca i chwiejna ale jest to wieczna miłość która się nie zmienia która zawsze pragnie naszego najwyższego dobra która jest zawsze konsekwentna Panie, prosimy, byś dzisiaj otwierał nasze serca, nasze duchowe oczy na poznanie Ciebie. Niechaj Twój Święty Duch pomoże nam widzieć więcej i więcej z Twojego dobra, aby nasze serca prawdziwie mogły radować się i rozkoszować się Tobą i abyśmy, patrząc w przyszłość, mogli żyć życiem ufności, Panie, uwielbienia, wiedząc, kto nas trzyma wiedząc, żeś przygotował Panie jeszcze większe, wspanialsze rzeczy dla tych, którzy Cię miłują. Prosimy to, kochany Ojcze, w ten czas, który spędzamy przed Twą obliczem. Przemawiaj do nas, działaj pośród nas, bądź uwielbiony w każdym z naszych serc. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.